na 100% Witam bardzo serdecznie Jesteśmy na stadionie Shamrock Rovers w Tala w Dublinie I to jest odcinek specjalny Taki odcinek, który będzie sprawozdaniem z yy, z Parady Świętego Patryka która się tutaj odbędzie za chwilę wszystko się zacznie za parę minut, nie wiem jeszcze kiedy. Trochę będzie... też nie wiadomo, czy to będzie parada, bo jesteśmy na stadionie i wszyscy siedzą. To... A w ogóle to nie, to jak już mówisz, bo miałaś powiedzieć za chwilę dopiero. A jak już mówisz, mówisz, to powiedz kim jesteś. A ja jestem żoną podcastera. Mam na imię Jola. Moja żona Loja i ona właśnie ona jest sprawczynią tego, że ja tutaj nagrywam, bo... Kupiła mi takiego Zooma, bo tak do laptopa bym ze sobą nie wziął, a nawet jakbym wziął, to jakoś byłaby tak świetna, że yy, i tak bym Wam tego nie puścił. A teraz to dzięki temu, że mam zuma, to nagrywamy. Kocham Cię. I Cię też. No i fajnie. A bo się pożegają. To niech się pożegają. No, buziaczki. Mmm, Rzegajcie. <laughs> Nieważne. Dobra. No to czekamy, na razie przerwiemy sobie nagrywanie. Poczekamy, jak wszystko się zacznie. Zobaczymy, jakie dźwięki się z tego dla Was wszystkich e, nagrają. To na razie. Pa, pa. Dobra, kolejna odsłona, kolejna odsłona. Teraz... Zanim się to wszystko zacznie, to postanowiono nam przedstawić takiego jakiegoś bohatera tutaj lokalnego. Na pewno irlandzkiego, bo jest biało-zielony. To jest, chyba... jest w kolorach szamroka. No on chyba jest właśnie maskotką tego, tego klubu. Wygląda śmiesznie. Rób zdjęcia, rób zdjęcia. Nasza parę, drób zdjęcia. Dlaczego? jest śmiesznie ogólnie. Co byś jakbyś skomentowała tego pana dziwnego? W Wygląda jakby był napakowany, ale widać że ta gąbka. <laughs> Dobra, to teraz już Musi być daleko, to chyba nie. No nie Pokażemy jakieś inne zdjęcia może. Czy nie. Nie wiem, nie umiem robić zdjęć. Jak się, się Naciska się, miałem. A no. Ale się trzeba ująć w kadrze, bo można nacisnąć i nic nie zobaczyć. Ale można później wykadrować, jak się <głos> źle karty zrobi. No dobra, to Adam na razie miał znowu... puchar! On teraz biegał bez pucharu. Może no, coś nie wiem. No, w każdym razie na razie sobie znowu damy spokój i wrócimy za chwilę, jak będzie się coś działo. Właśnie, jak się będzie coś działo! Do widzenia. Pa, pa. Dobra, kolejne wejście. Tym razem sobie porozmawiamy ogólnie o organizacji tej imprezy, bo tutaj widzimy na przykład, że chodzi dużo ludzi porządkowych. Na przykład są tacy granatowo pomarańczowy są, Oni są w takiej grupy co się nazywa Civil Defense. Czyli w odpowiedniku polskim obrona cywilna. I ci panowie akurat, których tutaj widzimy, to są ratownicy medyczni. Aczkolwiek, no, to znaczy tak ogólnie to są e, ludzie od pierwszej pomocy, bo przynajmniej z tego co ja znam Civil Defense, to mało jest tam ratowników medycznych. No ale niektórzy z nich rzeczywiście ratownikami są. Noszą takie torby. Zwłaszcza jeden pan taką jedną nosi czerwoną, co wygląda jak psu z gardła wyjęta. I usmarowana jest jakimś smarem chyba, więc wolałbym... Ale to tylko nie... jedna torba, inne torby wyglądają porządnie. No, inne tak. Aczkolwiek ja i tak sądzę, że Red Cross jest lepszy niż Civil Defense. Być może dlatego, że jestem członkiem tej organizacji, ale no, nie ważne. No i na pewno masz lepszą torbę. No to torby mam lepszą z tego względu, że ja ogólnie mam świetnego, świętego Mikołaja i czasami to jest na przykład Zoom H2, czasami torba ratownictwa medycznego jakieś niespodzianki, nie wiadomo. No ale oprócz tych panów, co się zajmują naszym zdrowiem tutaj, Civil Defense przyniosło też inne rzeczy, jest, jest na przykład wóz strażacki, to też jest od nich. Na wypadek pożaru. Ale to mało, bo jeszcze oprócz o teraz na przykład widzimy, że sobie pan z Civil Defense rozmawia z taki Woluntier, z taką e, panią, co ma kamizelkę na, z napisem Volunteer. Me, make volunteer make difference. Czyli wolontariat robi różnicę. Wolontariusz właściwie. Albo nawet e, bądź wolontariuszem, czyni różnicę. Make difference, bo by było trochę inaczej napisane. Nie no, nieważne. No ważne. Zachęcającą do wolontariatu. No w każdym razie pani jest tutaj tak zwanym stewardem, czyli a właściwie no, stewardessą. <laughs> tylko, że nie rozdaje orzeszków i tych i kanapek, To jest po prostu takim trochę niby ochroniarzem. No, znaczy, na ochroniarza to ona nie wygląda, ale to tak od porządku ludzie są żeby tam Ci pomóc, jak coś zgubić czy coś. Ja się jak zgubisz dziecko. No, nawet tu przed chwilą były takie ogłoszenia, bo zawsze w Irlandii, jak zaczyna się impreza masowa na takim stadionie na przykład, to najpierw się mówi, e, takie, takie są ogłoszenia ogólne dotyczące standardów bezpieczeństwa na danym obiekcie. Czyli to tak, jak, jak ktoś leciał samolotem, to zawsze wychodzą w i pokazują, tam robią taniec stewardess, to przed imprezami masowymi jest taki taniec jednego stewarda, który wychodzi i mówi, gdzie są wyjścia ewakuacyjne, jakie są procedury. E, no i ogłoszono też, że mają specjalnych e, Lost Child Stewards, czyli zgubiłem dziecko steward. Ale jeszcze tu widzimy pana Gardę. No Garda. To jest, jest ich tu trochę. No jest ogromna właściwie Gardy. Garda to jest policja dla tych, co nie wiedzą, ale. Tak... Jak słuchacie innych podcastów, to na pewno wiecie, że bardzo to jest policja. W każdym razie jest ich tutaj od groma. Też pilnują porządku. Tak to wygląda. No, zabezpieczenie jest dosyć takie... Chyba dobre nawet. Takie trochę kompleksowe z różnych stron. No. To tyle wiemy o bezpieczeństwie. Czujesz się bezpieczna? No, w objęciach mego męża czuję się bardzo bezpieczna. A jakby mnie to nie było, to byś się czuła? Nie byłoby źle. No, no bo ty masz, wiesz, nie? Co prawda byłego, ale tam ochroniarza przy sobie. Masz ratownika medycznego, strażakiem też kiedyś byłem. Pewnie. Ty byłeś już to chyba to wszystkim. Coś... Już nie byłem gardą, serardą. No, ale dlatego, że serardą to nie byłeś. No i nie będę. To nie chodzi o to, że nie lubię... Ja po prostu nie lubię, no. <śmiech> To co, to co zauważyłam i tu e, mówiłam mężowi, tu nie przyszli tylko dzieci i młodzież, tu przyszli również ludzie dorośli i nawet takie panie, które są babciami najprawdopodobniej i one są też przebrane i mają coś na A Znaczy ogólnie to, to trzeba powiedzieć, że w Irlandii ludzie są bardziej wyluzowani niż Polacy e, i na przykład teraz sobie patrzę i widzę małą dziewczynkę, której... Taka, takie dwa, e, powiedzmy, rogi na sprężynkach, tylko że na rogach są koniczynki Koniczynki spadły jej na oczy i jest fajna zabawa, ale przed chwilą z takimi ozdobami widzieliśmy babcię, która miała gdzieś, nie wiem, 70 no. lat, nie? No. Tak mi się wydaje, że bliżej 70 niż 60 no. W każdym bądź duży... razie wiek tu nie ma żadnego znaczenia. No. Ludzie są przebrani bez względu na wiek czy płeć. I to jest właśnie fajne, że tutaj nie ma czegoś takiego, jak nie wypada. Właśnie. W Polsce na przykład moja babcia powiedziałaby, że nie wypada takiego czegoś założyć jej. A dzieje taka stara, no taką imprezę. No, ale jest inaczej. Muzyka się zmienia, może coś się zaraz zacznie? Nie wiadomo, może się zacznie. Znowu ten bohater tam Nie, on dopiero doszedł, bo on tak się dookoła. Tam dopiero tam doszedł, do punktu wyjścia. No dobra, no to nadal czekamy. Czekamy. Czekamy. Ktoś teraz czekasz? Czekamy. Czekamy. Czekamy. No. Nie, dobra, to później. Pa. pa. Jesteśmy z powrotem. Chyba półtorej godziny już czekaliśmy, żeby się zaczęło. Ale w końcu się zaczęło. Przyszła orkiestra. Nie, orkiestra, nie wiem, Orkiestra Youth band. Mają dziewczynki, które machają pałeczkami. Ja już słyszę powoli werbelki. Z tyłu za nimi są kartelki. Dobra, na stadion weszły cztery grupy. Raz, dwa, trzy, cztery. Cztery i pół. Ale tam <grytum grytum> jest taka mała No Jest taka mała. Fajterów. Tak. No, w każdym razie wszedł. Tala huge band To tak, orkiestra Big band trochę, tak, no trochę. Dobra, jakiś, jakiś Pan nam przerywa teraz Próbuję być głośniejszy niż nie No, drugi zespół to co to było? Drugi zespół to jest taekwondo ta Taka marabiałych mm. ludzi i niektórzy z nich są dorośli, ale zdecydowanie większość, większość ma do... około 10 lat, mi się takie wydaje Takie właśnie ledwo co odrosły od ziemi, takie są małe, białe ludki I Jeden jest najśmieszniejszy, ma, nie wiem, 70-80 centymetrów wzrostu I oni teraz coś ćwiczą, pokazują różne takie ruchy To się chyba nazywa jakoś kata czy coś takiego, nie? Ja nie Wszyscy razem tak Nie, teraz dorośli pokazują, a dzieci tylko na około tak naśladują trochę no, następna grupa to Jaki? grupa takich fajterów. Tam oni są poubierani z tymi pasami, co tam widzieliśmy. Mhm. To też są, ale to są chyba kidsbokserzy, mi się wydaje. Mieli takie ochroniacze na głowy niektórzy. No. to Tacy przygotowani do walki chyba właściwie. No i ostatnia no. grupa to są... Chyba tancerze jacyś. Chyba tancerze. Oni są ubrani na czarnym, miałem zielone czapki i zielone getry. Ale nie takie zielone trawa, tylko zielony żarówiastek. tak? Taki, jak się, jak się podkreśla tekst. O, taki flamaster. Fla, Flamasterem takim, no to oni takie mają ubranka. W ogóle to czekaliśmy na to już półtorej godziny i oni wyszli i teraz stoją. I, I stoją. No i... myślicie, że jest interesująco? Guzik, nie jest. A w ogóle jak, jak zaczęliśmy tu czekać, to było słońce i było fajnie, a teraz już mi się kolana z zimna trzęsą w ogóle. I poszedł do domu, tylko że teraz nie ma jak z tym wyjść. <laughs> Ale nie, jest radośnie Jest, o, jest o, radość, o. Dobra, jak zacznę coś grać, to wam nagramy, a teraz... <głosy> We're going right outside of This the so right I don't know what you have this stop. Się podobało Dbały się bardzo. nawet taki malutki trębacz był. No jest taki gościu. Wiele on może? Nie wiem ile on może mieć lat, ale. Z 10 lat? Musisz tu bliżej, bo ci nie słychać. On to może mieć chyba z 10 lat, ale coś w każdym razie taka trąbka, ta taka wielka przy nim jest. No, znowu chyba będą grać, będą włączamy. Dobra, już dam sobie spokój z nad wyrwaniem, bo zaczyna się robić za głośno. Ten gości cały czas gada, więc pożegnamy się chyba już z nagrywaniem na stadionie, bo naprawdę trudno będzie Wam cośkolwiek zrozumieć później. Tak się więc żegnamy właśnie. Żegnamy się i w ogóle to idziemy do domu, bo już jest tak pieruńsko zimno. Kazali nam poczekać dwie godziny, słuchajcie, zrobiła się, robi się już ciemno w ogóle. I po prostu już mam w nosie. Dłubiem, w nosiem. W nosie, na łące. Bo to, to jest stadion, to w ogóle to zrobię chyba jakieś jedno zdjęcie i zamieszczę wam sta zdjęcie stadionu. Takiego dzielnicowego, to nie jest stadion narodowy czy coś, nie? Taki sobie dzielnicowy, po prostu taki. Taki, taki stadion, na którym grają, e, prawda, Szamrok, czyli koniczynki, prawda, lokalne. <laughs> no właśnie, no nic, nic wielkiego. więc. Zamieszczę Wam zdjęcie, żebyście mogli zobaczyć i, i po prostu zobaczycie, że to jest śmieszne, żeby coś takiego w ogóle, że, że fajnie by było, żeby w Polsce każda dzielnica, albo chociaż niektóre miasta miały takie stadiony, no nie wiem ile tu się mieści ludzi, na moje oko jakieś 5 tysięcy, chociaż mi się wydaje, że do 8 tam według tego, co gdzieś tam czytałem. W każdym razie oddamy, pokażemy wam zdjęcie i będziecie mogli to wszystko zobaczyć, a my już idziemy do domu i w domu nagram chmizówkę do tego. No powiedz coś. Mówię coś, mówię, mówię. Do widzenia. Do widzenia. Witamy z powrotem. Już jesteśmy w domu. I zjedliśmy gofry. Jem gofry. Po drodze ze, ze stadionu zeszliśmy do sklepu i kupiliśmy sobie gofry. Poszliśmy kupić pieczywo tak w ogóle. No ale nie było dobrego pieczywa. No nie samym chlebem żyje człowiek. Gofrem z śmietaną również. I truskawkowym. Tam. Dżem truskawkowy z Łowicza. Jakby ktoś nie wiedział to w największej sieci handlowej takich supermarketów. Dunstores się nazywa. Można kupić dżem truskawkowy z Łowicza. No, można różne, dużo różnych polskich produktów kupić, ale no, można też. Pulpety z Łowicza. Te <grym> pulpety to chyba Ale spodzieszy. nie polecamy. Ale nie, tam są z Łowicza też. <grym> no, w każdym <grym> razie nie polecam. I, I ogólnie tak nam minął Paris Day. I teraz na przykład siedzimy sobie i z okna widzimy stadion. I czekamy, bo jeszcze będzie pokaz sztucznych ogn ogni. Eee. No, a dla odróżnienia... Eee, tutaj jest ciepło. No, to jest ciepło i fajnie, a tak naprawdę i tak Wszystko widzimy stadion. To... Znaczy, nie <śmiech> widzimy płyty tak zbyt wyraźnie. Ale jak będą robić fajerwarki, to one będą nad stadionem. No, więc chyba nawet będziemy mieli lepszy widok niż, niż ci, co są na stadionie. Zresztą wkleję też jedno zdjęcie, tam linka dam do zdjęcia jednego to będziecie mogli zobaczyć, jak wygląda ten stadion. Znaczy tam w, tych, tych zdjęć ze stadionu jest kilka, ale jedno jest zrobione z naszego balkonu. Już jest trochę ciemno, więc widać tylko stadion. St widać tylko Bip. światła stadionu. To sobie zobaczycie, jak to wygląda. No, a tak ogólnie, no to o. o. Już ciemno jest. No, skończył się prawie wchodzi To znaczy, ogólnie to się pewnie dopiero zacznie pubach. Bo my mamy taki pub obok siebie. Ty, coś to jest nie tak. Coś jest tym? No bo to mi pokazuje, że jest 6 stopni Celsjusza. W... A wcale nie jest. Przecież jest, jest kurczę, strasznie zimno na wywożu. Może... No jest zimno. 5 już pokazuje. To za chwilę będzie pokazywać, że jest minus. <śmiech> nie na no minus jeszcze nie jest. No prawie. Dobra, w każdym razie bardzo dziękujemy za uwagę. Przepraszamy za chaotyczny odcinek. A i tak było fajnie, bo chciałbym zauważyć, że moja żona się odezwała. No właśnie. Więc bicie brawo. Bravo. Mhm. Ja był, się cieszę. Bardzo. A mój mąż to mnie namawiał bardzo długo. No i tak. Ale wykorzystałem to. Właśnie. Zresztą niedługo też będzie słychać znowu moją żonę, ponieważ. był. Zostaliśmy poproszeni przez takich ludzi, którzy organizują kursy przedmałżeńskie w Dublinie o to, żeby wziąć udział w takim kursie przedmałżeńskim. I 15 maja. Będziemy mówić. mówić ludziom o tym... Jak się kłócić. Jak się komunikować. A, jak się komunikować? Nie, jak się kłócić? Nie, no jak się kłócić to jest część komunikacji część. przecież. No. A w możeszce to właściwie jest podstawa. Nie? Nie kłóć się. <laughs> no, nieważne. E, tak, więc dowiecie się wtedy trochę o komunikacji. A jak widać moje żony, no, jak już zaczęła nagrywać, to myślę, że częściej będziecie mogli usłyszeć odcinki, gdzie na 100% mówi się Dwóch. Będzie mi łatwiej, bo łatwiej jest mówić 50%. Ha, ha, ha. No tak. No na pewno. No. Coś byś chciała powiedzieć słuchaczom do miliony słuchaczów. Milionów Słuchaczy. <coughs> czy? Miliony słuchaczów. Łączcie się. Ale oni są złączani przy podkaście. Aha. To do, dobrze się bawcie, bo dzisiaj jest z tej. Bawcie I się dobrze. A już, na no, no, dla nas jeszcze raz. Dla was już nie jest. A w ogóle co was to obchodzi, jak nie jesteście wilami? Mhm. Uh, uh, uh. Też mogłam się bawić. Każde okazje dobra zabawa. Dobrze, bawcie się. Bawcie się, miliony Razem, obawczy. łączcie się. Mhm. Idziemy razem i trzymamy się za ręce. Co się śmiejesz? No, Chodziliśmy dzisiaj cały tak. czas i jak się trzymaliśmy za ręce, to śpiewaliśmy Są takie durne piosenki. Fajnie było. Mhm. Mhm. mhm. No dobra, już chyba od rzeczy zaczynamy. No mówimy do rzeczy, do mikrofonu. No, Ale jak mówi twój brat, nie ma siły odśrodkowej, tylko do środkowej, więc my <głos> zamiast mówić do rzeczy, mówimy od rzeczy. Aha, aha. bo mój brat jest bardzo... E... Ciekawe, może mu się zmieniło, bo on studiował No tak, budow... bo jest inżynierem. To już teraz, teraz będzie inżynierem, już... to może mu się zmieniło, może mu powiedzieli, że jest inżynierem. Dobra, nieważne, bo taka... schodzimy z, um, z Shamrock Rovers i Paddy's Day na... na... Na siły dośrodkowe mojego brata. No. Tak więc, drodzy słuchacze, bardzo dziękujemy za wysłuchanie tego odcinka. Do usłyszenia w następnym. I... pa. An old man said to me, I won't see another one. And then we sang a song, the rare old mountain here, yeah. I turned my face away and dreamed about you. Yeah. years for me and you, so happy Christmas, I love you baby, I can see a better time, when all our dreams come true. Broadway was waiting for me You were handsome You were pretty queen of New York City When the band finished playing They held up for more Sinatra was swinging All the tunes we were singing We kissed on the corner Then danced through the night The boys of the NYPD choir Were singing "Go away." And the bells are ringing out For Christmas Day You scumbag, you maggot cheap, cheap, lousy faggot Happy Christmas, you're all I pray God it's our love The, the boys in the NYPD Chorus still singing Going red And the bells, bells are ringing out For Christmas Day, Day. I, I could have been someone I kept them with me by I put them with my own Can't make it all alone I built my dreams around you The boys in the MYPD chorus sing Go away by And the bells are ringing out for Christmas Day